To są informacje Polskiego Radia 24. Do trzech razy sztuka rząd zapowiada nową ustawę w sprawie kryptowalut, a polityczny spór przybiera na sile. Strażacy dogaszają potężny pożar na Mazowszu. W ogniu stanęła hala produkcyjna w bramkach. Z 13 na 150 dolarów w informacjach horrendalne podwyżki cen biletów komunikacji przed mundialem. Minęła dziesiąta. Aleksandra Kozera, zapraszam. Polityczne sporo o kryptoaferę przybiera na sile. Po tym, jak prezes PKO-lu obwinił służby za brak informacji o wątpliwościach w sprawie zonda krypto, rzecznik koordynatora służb specjalnych zarzucił prezesowi PKO-lu kłamstwo. Komitet zawarł umowę z zonda krypto, nie czekając na stanowisko ABW. Pięć dni po wysłaniu zapytania do służb pisze Jacek Dobrzyński. Ale wątpliwości służb to nie wszystko. Po dwóch prezydenckich wetach wciąż brakuje regulacji całego rynku kryptowalut. Rządzący nieskończony Składają broni, zapowiadają trzecie podejście i nową ustawę. O problemy z kryptoaktywami gości poranka pytał jego gospodarz Roch Kowalski, który jest ze mną w studiu. Dzień, Dzień dobry. dobry. Powiedz, czy tląca się afera ma szansę zmobilizować polityków do mówienia jednym głosem w tej sprawie? Na tym etapie nawet poseł Prawa i Sprawiedliwości przyznawał, że afera Zonda Krypto pokazuje, że uregulowanie rynku kryptoaktywów jest niezbędne. Co nagle to podjable, myślę, że zrobimy y, dobrą ustawę, będzie przegłosowana, będzie podpisana wtedy przez prezydenta, będą Polacy, czuli się bezpiecznie. Tak mówił w poranku Polskiego Radia 24 Piotr Uruski z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że on sam i jego partia w sumie czterokrotnie głosowali w Sejmie przeciwko rządowym rozwiązaniom. Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej deklarował u nas, że mimo sprzeciwu opozycji i prezydenta rząd przygotuje nowe prawo. My tego nie odpuścimy, bo my dbamy o interesy oszukanych przez zonda krypto, a nie interesy właściciela zonda krypto, który, jak wiemy, tą życzliwość umiejętnie budował. Przelewając środki na konta związane z suwerenną Polską i Konfederacją, taką informację podawał m.in. premier Donald Tusk. Szacuje się, że wskutek działania giełdy poszkodowanych zostało kilkaset osób na łączną sumę, co najmniej 350 milionów złotych. Nie będzie trzecie podejście do regulowania rynku kryptowalut. Komentarze gości poranka zebrał Roch Kowalski. Dziękuję. A całe rozmowy do słuchania na Polskie Radio 24.pl. Widmo rozłamu wpis oddalone. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki podobno doszli do porozumienia w sprawie działalności stowarzyszenia, które założył były premier i do którego przyciąga partyjnych kolegów. Kaczyński i Morawiecki spotkali się wczoraj wieczorem na Nowogrodzkiej. Nowe informacje ma Michał Fabisiak. O tym, że liderzy PiS się dogadali, poinformował na platformie X-Europoseł Partii Adam Bielan. Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek, a że czasem i iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi, napisał Bielan, który miał uczestniczyć w rozmowie. Jak ustaliłem nieoficjalnie, prezes PiSu dał się przekonać, że stowarzyszenie nie jest konkurencją dla jego partii. Jarosław Kaczyński zgodził się na jego działalność, ale postawił warunek. Ma funkcjonować w ramach Rady Ekspertów Prawa i Sprawiedliwości. Część ekspertów i politycznych konkurentów PiS Widzą to inaczej. Według nich rozejm jest tymczasowy, a kalkulacja, co się komu opłaca przed wyborami, wciąż trwa. W informacjach miejscowość Bramki koło Grodziska Mazowieckiego i akcja strażaków dogaszają ogromny pożar hali produkcyjnej. Spaliło się 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Pożar wybuchł w nocy, na szczęście żaden z pracowników zakładu nie został poszkodowany, mówi burmistrz gminy Błonie Zenon Reszka. Naszym zadaniem gminy było nie było zabezpieczenie przede wszystkim pracowników, którzy tutaj przebywali. Tylko mieliśmy w nocy autokar gminny, który zabrał tutaj obecne osoby do pobliskiej, najbliższej szkoły w Bieniwicach na salę sportową. Potem o godzinie 5 rano pracownicy zostali zabrani do jednego tutaj z hoteli, tam są zabezpieczeni. W akcji gaśniczej bierze udział około 250 strażaków. Jeden z nich został ranny. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Na koniec Stany Zjednoczone i absurdalne ceny komunikacji na jeden z głównych stadionów mundialu w New Jersey. Podróż lokalnym pociągiem na stadion MetLife ma kosztować 150 dolarów. Cena biletów poza dniami meczowymi to 13 dolarów. Relacja Jana Pachlowskiego. Gubernator stanu New Jersey Mikey Sherrill oświadczyła, że FIFA nie przeznaczyła ani jednego dolara na transport kibiców podczas Mistrzostw Świata oraz, że stan poniesie koszty w wysokości 48 milionów dolarów w związku z organizacją ośmiu meczów na stadionie MetLife, dlatego koszty te zostały przeniesione na kibiców. 19 lipca na tym obiekcie zostanie rozegrany sam finał. Przejazd autobusem uszczupli portfele kibiców o 80 dolarów. Z kolei cena parkingu podczas mundialowych spotkań wyniesie 225 dolarów. FIFA natychmiast odpowiedziała na zaistniałą sytuację. Światowa piłkarska centrala stwierdziła, że jest zaskoczona podejściem gubernator New Jersey do kwestii transportu kibiców. Przy okazji FIFA podziękowała miastom gospodarzom, które jak wskazano oferują niskie i często niezmienne stawki za transport publiczny na mecze i z powrotem. Bilety na transport publiczny na stadiony w Houston i Atlancie. Będą kosztować 2,5 dolara, a w Los Angeles 3,5 dolara. Piłkarscy kibice mają jeszcze czas, by przeliczyć wydatki. Mundial startuje 11 czerwca. Mecze będą rozgrywane w trzech państwach w USA, Kanadzie i Meksyku. To były informacje Polskiego Radia 24. Przyjemny i słoneczny taki ma być wtorek. Większe zachmurzenie utrzymuje się tylko na południu. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Podlasiu do 13 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Chłodniej na Helu i podchalu tam okolice 7 stopni. Reklama.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 8 minut po 10. Rzeczywiście cały czas Polskie Radio 24. Zabieram Państwa teraz na nasz portal polskieradio24.pl. Piszemy o tym, że strefa gazy szykuje się na wybory. Nie było ich tam od ponad 20 lat. To ma być sobota i wybory samorządowe. Hamas, który od lat niepodzielnie rządzi enklawą, nie weźmie w nich udziału. I to wcale nie ze względu na jakieś porozumienia pokojowe, tylko na obawę przed skumulowanymi atakami, bo te cały czas w strefie gazy trwają. Władze palestyńskie ogłosiły wybory samorządowe dla Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, ale jednocześnie podjęły decyzję, że w samej Strefie Gazy będą one zawieszone, z wyjątkiem Deir al-Balach. To jest miasto w środkowej części tej strefy. Miasto, które stosunkowo najmniej ucierpiało podczas ostatniej wojny i teraz jest całe oklejone plakatami wyborczymi. Tam do głosowania jest uprawnionych 75 tysięcy osób. Przygotowano, no, przepraszam, przygotowano dla nich około 100 lokali wyborczych. W moim przekonaniu wzięcie udziału w tych wyborach wobec y, niekończących się izraelskich ataków i ostrzału jest wielkim aktem odwagi. Polecamy Państwu to podsumowanie ono na Polskie Radio 24.pl A z nami Jakub Sławek, arabista, były ambasador Rzeczpospolitej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dzień dobry Panie ambasadorze.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 w sposób symboliczny każdy kraj świata. Dlaczego? Bo tam e, e, każdy kraj świata ma s, swoją społeczność w tym stosunkowo niewielkim kraju. Po drugie ikoniczność często architektury w Zjednoczonych Emirach, Emiratach Arabskich powoduje, że te ataki są natychmiast medialne,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 tej pewnej wściekłości militarnej, że tak powiem Iranu, przeciwko e, Emiratom. No tak, tylko brak odwetu, bo ja myślę, że wprost możemy to tak nazwać, może być też konsekwencją e, historycznych doświadczeń i takiego przekonania, że podobnie jak w Iraku, Amerykanie się wycofają, zostawili Irak samemu sobie, tak będzie i teraz. Amerykanie się wycofają,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 i tak, i nie. Proszę, proszę wybaczyć moje, moje, ale... moją odpowiedź. Oczywiście o, oczywiście e, tak, ale proszę zauważyć, że jednak u, użyty, znaczy e, używany z, e, sprzęt e, wojskowej, całe spektrum tego z sprzętu, infrastruktury wojskowej użytej do skutecznego odpierania ataków, bo tam się mówi o 92-94% skuteczności,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 jak oni czasem sami o tym mówią, drugim, drugim domem. Dlatego Więc... ja nie wspomniałam o najbogatszych. Może powinna mużyć określenia stabilnych finansowo. Na przykład, prawda? Tak, stabilnych tam, finansowo, tak, nie uciekających tak. przed niczym, choć i takie przypadki znamy, ale nie, ale ucieka... nie uciekających przed niczym, ale szukających hmm, lepszego hmm, życia, no w największym skrócie. To, że stracą najwięcej jest wprost rezultatem tego, że zaoferowali i zbudowali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 minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Sportowcy bez dostępu do pieniędzy. Co najmniej kilku olimpijczyków ma problemy ze spieniężeniem tokenów od Zonda Krypto. Łączna kwota, która miała trafić do sportowców to ponad milion złotych. Według informacji wirtualnej Polski przelewów nie dostali między innymi łyżwiarz Władimir Semirunij, a także skoczkowie Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. Mimo problemów prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie zamierza zrywać umowy sponsorskiej z Zonda Krypto. Po tym jak Radosław Piesiewicz obwinił służby za brak informacji o wątpliwościach w sprawie giełdy kryptowalut, rzecznik koordynatora służb specjalnych zarzucił prezesowi PKOLU kłamstwo. Komitet zawarł umowę z Zonda Krypto nie czekając na stanowisko ABW. Pięć dni po wysłaniu zapytania do służb pisze Jacek Dobrzyński. Teraz Ukraina zaostrza się sytuacja na froncie w obwodzie sumskim. Rosjanie nacierają w kierunku stolicy obwodu. W ostatnich dniach zajęli kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych terytorium. Część ekspertów wskazuje, że rosyjskie działania w obwodzie sumskim są początkiem zakrojonej na szeroką skalę ofensywy i mają na celu wymuszenie przerzucenia tam ukraińskich wojsk z innych odcinków. Ukraińska armia wydała komunikat, że nie ma jednak powodów do paniki. Polacy interesują się konfliktem w strefie gazy. Według raportu przygotowanego przez lekarzy bez granic blisko 70% badanych w minionym roku śledziło informacje dotyczące kryzysu humanitarnego i pomocy niesionej Palestyńczykom. Lepiej poinformowani okazali się starsi respondenci. Ich zdaniem, jak mówi Draginia Nadaszdin, szefowa lekarzy bez granic w Polsce, należy podjąć stanowcze działania zmierzające do zakończenia konfliktu. To co było znamienne to jest to, że jeżeli chodzi o rząd polski, ludzie uważają, że można zrobić więcej i 69% uważa, że polski rząd powinien się angażować w działania dyplomatyczne. Ponad 50% badanych uważa, że Polska powinna przyjąć pacjentów ze strefy gazy, którzy nie mogą na miejscu liczyć na pomoc medyczną. Ponad 200 spotkań, między innymi na temat bezpieczeństwa samorządów i nowych technologii. Jutro w Katowicach rusza Europejski Kongres Gospodarczy. To ważne rozmowy w przełomowych czasach, mówi Polskiemu Radiu marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Trzeba mieć zdolności produkcyjne, technologiczne, innowacyjne, różne raki. na koniec musimy być odporni, a ta odporność to suwerenność, a suwerenność to gospodarka, a jak gospodarka to Śląsk, czyli suwerenność zaczyna się na Śląsku i myślę o tym będziemy rozmawiać w ciągu tych paru dni. Europejski Kongres Gospodarczy potrwa do piątku, Samorząd Województwa Śląskiego jest jego współorganizatorem. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 10.33 i Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza. Małgorzata Żochowska, jesteśmy z państwem. I teraz e, cytat z wpisu Jacka Dobrzyńskiego na X. To jest e, rzecznik koordynatora służb specjalnych. A to ciekawe. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz gromko klaskając podawał dalej wpisy giełdy kryptowalut Zonda Krypto, które teraz wstydliwie znikają, wymowne. I jeszcze jeden wpis. Prezes pkol Radosław Piesiewicz kłamie i manipuluje. W piśmie z 17 października ubiegłego roku skierowanym do ABW PKOL nie pyta o firmę Zonda Krypto ani o kryptowaluty. Informuje tylko, że rozpatrywane jest nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym działającymi po za obszarem Unii Europejskiej, a także oferującymi produkty i usługi niestandardowe. już zwraca się z prośbą o udzielenie informacji lub przeprowadzenie szkolenia dla kierownictwa organizacji z zakresu ewentualnych ryzyk związanych ze współpracą z tego typu podmiotami i organizacjami. Co ciekawe, Piesiewicz na konferencji prasowej sam stwierdził, że już pięć dni później najwyraźniej nie czekając na odpowiedź ABW, 22 października e, ubiegłego roku ogłosił współpracę z firmą Zonda Krypto. W piśmie PKO wskazał swojego sekretarza generalnego do kontaktów telefonicznych z ABW. Funkcjonariusze kontaktując się z pko przedstawili ofertę szkoleń z zakresu profilaktyki kontrwywiadowczej i antyterrorystycznej. Po przedstawieniu oferty sekretarz generalny zobowiązał się do wskazania dogodnego dla pko terminu, a następnie nie reagował na kolejne próby kontaktu ze strony funkcjonariuszy ABW. Panie Piesiewicz, kłamstwo ma krótkie nóżki. To wpis Jacka Dobrzyńskiego w związku z tym także, o czym słyszeli państwo w informacjach. Pan prezes Piesiewicz nie ma zamiaru ściągać szyldu z budynku PKOL-u. tego zonda krypto i oskarża wszystkich dookoła mm, o dzisiejsze problemy. Komentarz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 I to już od, od 2019 roku nie było tajemnicą, że te grupy przestępcze wokół giełdy Bitway no, gdzieś tam się znajdowały. W jednym z waszych reportaży e, słyszałam wypowiedzi e, naukowców tak e, pracujących na uniwersytetach, że skupiali się na m, czymś w rodzaju e, fenomenu Sylwestra Suszka. On był e, przykładem człowieka, który wizję wciela w czyn i buduje coś, co no, no, buduje imperium. Czy dziś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 co się dzieje z Sylwestrem Suszkiem. Znaczy, ma pan wątpliwości, czy on żyje? Ja się może nie codziennie, ale regularnie się nad tym zastanawiam, bo nawet wczoraj sobie tak myślałem e, na podstawie ostatnich, e, o, ostatnich wypowiedzi pana Krala, że co by było, gdyby ten Sylwester się rzeczywiście pojawił po latach. To oczywiście jest mało, mało e, prawdopodobne, no bo zakładam, że... Ich,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 Ale jeśli Natomiast... nie, z... Aha, nie są przyjmowane, nie znaczy, że ich nie ma, tak? <głos> po prostu. Nawet gdyby były, to nie zostałyby przyjęte może taka wersja. Może inaczej. Giełda przez chwilę po, po tych pierwszych doniesieniach medialnych pokazywała takie plansze każdego, każdego dnia, ale właściwie to było, zdarzyło się 2-3 razy, kiedy pokazywali ile wpłat, ile wypłat było. To no właśnie o tym mówię, tak. Było...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 o, Dobra. ja wiem, postawiłam pana w trudnej sytuacji, nie, nie to, przepraszam spokojnie. bardzo, ale dziękuję, tak, dziękuję tak za tę nagadałem. historię. <laughs> dziękuję za tę historię. Michał Fuja, Superwizjer TVN, współautor e, reportaży poświęconych e, tej historii. Dziękuję. Reklama wiosenna wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie.